MOLIUM Myśli inspirowane literaturą Rozdział 50 Mówi Thomas Lee Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM audycji, która jest inspirowana książkową, czytelniczą pasją i która stanowi rodzaj takiego Głosowego pamiętnika, pełnego myśli, pełnego przemyśliwań, spontanicznych dygresji, najkrócej mówiąc, z jednej strony jest to audycja literacka, gdyż zawiera w sobie jakieś wrażenia z lektury, ciekawostki czytelnicze i tak dalej, tym podobne. Z drugiej strony jest ta audycja taka bardziej przemyśleniowa, taka pamiętnikarska, właśnie, która em, przypomina nieco Taki ekwiwalent wielogodzinnej takiej rozmowy od serca z jakąś bratnią duszą. Dziś postanowiłem sobie nie robić jakiegoś większego wstępu, tak wiesz, jak zwykle to robię od dłuższego już czasu w mulium, na każdym rozdziale, na początku. Sensowny wstęp czym jest ta audycja, tak w razie, gdyby to było Twoje pierwsze z nią spotkanie. Dziś postanowiłem jednak się nie rozgadywać tak bardzo w tej materii, dlatego że jestem w trakcie nagrywania, wiesz, specjalnej serii, specjalnego cyklu, który mnie dosyć ekscytuje i mi się podoba, cyklu, który rozpocząłem z rozdziałem 49, dedykowanego moim nawet nie tyle ulubionym, co najcenniejszym, złotym myślom. Cytatom napotkanym w różnych książkach, artykułach, nawet na blogach, gdziekolwiek. Coś, co mi się spodobało, co zwróciło moją uwagę i co stwierdziłem jednocześnie, że mogłoby mi właściwie pomagać w życiu. Inspiruje mnie do czegoś dobrego, inspiruje mnie do jakiejś poprawy, do udoskonalenia czegoś. Pomaga mi być lepszą wersją siebie. Określi, jak chcesz. Są to nie tylko, w takim razie, wiesz, jakieś zmyślne, zgrabne, błyskotliwe myśli, błyskotliwie ujęte w słowach, ale są to nade wszystko myśli, które dla mnie osobiście okazują się faktycznie w praktyce pomocne. Pomocne, inspirujące tak bardzo, czy tak istotnie, że postanowiłem, że jest dobrym pomysłem, bardzo dobrym wręcz, Zadbać o to, by były ze mną każdego dnia. Hm. Sprawdzę jak tam się nagrywa, nagrywa się, dobrze, OK. Więc mamy taką ideę, żeby mieć przy sobie każdego dnia te cytaty, te złote myśli, które mogą nam robić w życiu naprawdę różnicę. I o tym opowiadałem wcześniej w Mulium, w różnych nawet rozdziałach. Dzisiaj po prostu chcę kontynuować dalej, gdyż mam tych cytatów całkiem, całkiem sporo. Także myślę, że wiesz już z czym to się je. I ja już zerkam od razu notatki dzisiaj, żeby spontanicznie nagrać ciąg dalszy. Hmm. Skończyliśmy, jak może pamiętasz, jeżeli znany jest Ci poprzedni rozdział. Jeżeli nie, to zapraszam na, na łamaniach strony moliumpodcast.blogspod.com. Molium mamy, jak Mariola, na początku, na końcu też blog spot, podcast przez C, czyli moliumpodcast, ciągiem jednym pisane.blogspot.com. Tam znajdzie wszystkie rozdziały, również posegregowane według e, tematów. No ale dobra, miałem się nie rozwijać w w tym kierunku. Ale tam będzie ten poprzedni rozdział, w którym zacząłem właśnie. <śmiech> ten specjalny cykl o cytatach. I tam opowiadam dużo myśli przedstawiam inspirowanych dwoma pierwszymi ha. <śmiech> A dzisiaj następne. Więc skończyliśmy, jak może pamiętasz, jeżeli znany jest Ci tamten rozdział na Rondzie Burn. Wiesz, sekret, um, siła co tam jeszcze, magia, inne książki tak ładnie się kojarzą, ciekawa autorka, ciekawe przesłanie, interesujący bardzo sposób postrzegania świata i życia, a dziś, hmm, może jeszcze w ogóle ronda się pojawi w tym zbiorze, to jest dosyć prawdopodobne, ja nie pamiętam teraz wszystkich tych cytatów, tak z marszu, ale zerkam sobie na e, notatki i co mamy? Hmm. Tak, to jest, to co teraz przedstawię, to jest jedna z najbardziej takich, wiesz, hmm, Robiących największą różnicę. Najbardziej takich, jakby, brakuje mi teraz słowa najlepszego, takich, nawet nie tyle co takich, um, um, wiesz, po angielsku mi to łatwiej powiedzieć, life changing, groundbreaking, czy nawet mind blowing. <laughs> um, wiesz, co tu mamy? Ty decydujesz o znaczeniu danego doświadczenia. Ty. Ty decydujesz o znaczeniu danego Doświadczenia. Cytat, tak na początek, dobre, idzie tak. Świat syła okoliczności. Świat syła okoliczności, ale tylko ty nadajesz im znaczenie. Świat syła okoliczności, ale tylko ty nadajesz im znaczenie. Hmm. Neil Donald Walsh, to jest cytat Nila Donalda Walsha z Rozmów z Bogiem, akurat z księgi trzeciej, ten. Hmm. Tak, nawiasem na marginesie, to rozmowy z Bogiem, to też jest jakby temat cały osobny w ogóle ciąg, który w Molium również ma swoje specjalne miejsce, ciekawy, bardzo, bardzo inspirujący cykl książeczek, gdyż one nie są jakieś opasłe, ale są bardzo przystępne, napisane przystępnym, co, co ważniejsze, uniwersalnym językiem, takim. Dużo, dużo myśli, ciekawa dygresja, warto w tamtym kierunku pójść, temat rozwojowy, bardzo wszechstronny, zagadnienia dające do myślenia, jak e, lubisz stymulować swój umysł, to polecam bardzo. No ale dobra, Ty decydujesz o znaczeniu okoliczności, to jest taka najbardziej przełomowa myśl, może to jest właśnie to słowo, którego poszukiwałem, najbardziej przełomowa myśl, jedna z tych najbardziej przełomowych. Dla mnie osobiście, oczywiście dlatego, że wiesz, jak też wspominałem już we wcześniejszych rozdziałach, każdy będzie miał własny, indywidualny zestaw takich um, myśli, złotych, które dla niego osobiście, indywidualnie grają bardzo istotną rolę. Rzecz, która jest ważna dla mnie, może Ciebie nie poruszać. I odwrotnie, rzecz, która zwraca bardzo Twoją uwagę, dla mnie akurat może nie być istotna. Jest to kwestia bardzo, bardzo, bardzo indywidualna. I ja w tym dzisiejszym cyklu, drugiej jego części, kontynuacji, przedstawiam własny zestaw indywidualny. Nie są to absolutnie uniwersalne myśli, które będą inspirować i poruszać wszystkich. Oczywiście, wiadomo, ale chciałem przedstawić mój własny indywidualny set, że tak powiem, z angielska, haha, um, żeby się tym podzielić. I teraz, dlaczego ta myśl, ta o tych okolicznościach, że świat zsyła okoliczności, ale to Ty nadajesz im znaczenie. Dlaczego dla mnie ta myśl jest tak bardzo przełomowa? Hm. Dlaczego zwraca moją uwagę, inspiruje, hm. motywuje, mobilizuje, pomaga? W jaki w ogóle sposób mi to pomaga? Ha. Wiesz, jest to świetnie prosto, bardzo ujęte, tak abstrahując. Bardzo mi się podoba właśnie, że to jest tak prosto ujęte. W tym cytacie Nila Walsha. Świat syła okoliczności, ale to ty nadajesz im znaczenie. Wiesz poprzednio, jeżeli znany jest Ci poprzedni rozdział Molium, to tam sporo opowiadałem o, o takiej. na swój sposób rzecz rzec by można zmianie paradygmatu polegającej na tym, że um, jak zwykliśmy patrzeć, postrzegać życie w taki sposób, że mamy okoliczności wokół, to co nam los zsyła i tak dalej. I to jest przyczynowe w odniesieniu do nas samych, czyli my jesteśmy kształtowani przez te okoliczności, kształtowani przez to, co życie nam daje z czym nas konfrontuje. Mamy taki standardowy, konwencjonalny sposób postrzegania życia, dosyć powszechny, w którym to życie tworzy nas. Natomiast opowiadałem poprzednio więcej o tym, że istnieje taka propozycja, żeby odwrócić to postrzeganie i zamienić miejscami, że to my kształtujemy nasze własne życie naszą własną rzeczywistość, że to życie jest wtórne w odniesieniu do nas, a my jesteśmy źródłem, my jesteśmy przyczyną. My kształtujemy rzeczywistość, nierzeczywistość kształtuje nas. Oczywiście to wszystko jest kwestią przyzwolenia oraz postrzegania, jaką obierzemy postawę. Od tego tak naprawdę zależy wszystko, jak to będzie. Oczywiście, jeżeli nie chcemy, nie jesteśmy zainteresowani taką zmianą paradygmatu i odpowiada nam kultywowanie tego często obecnego modelu, to jest w porządku. I wtedy będziemy jak najbardziej w praktyce wdrażać, nawet, nawet podświadomie z automatu, na autopilocie, ten mechanizm, że życie kształtuje nas, to życie kształtuje nas. Czyli czujemy się dobrze, jak mamy dobrze w życiu, Um, jest gorzej, jak, jak życie nam jakieś psikusy sprawia. Jak nas ludzie chwalą wokół, to jesteśmy, czujemy się dowartościowani, czujemy, wiesz, nasze poczucie własnej wartości się cementuje. Ale jeżeli mamy do czynienia z jakąś ostrą krytyką, to, to zaczyna się być może, być może, oczywiście nie musi tak być, ale być może to nasze poczucie wartości podważać, rozkruszać, Ha. I wiesz, mamy ciągle więc to życie, przyczyną jest, a my jako tego efekt, my jesteśmy kształtowani. To jest ta konwencjonalna postawa. Natomiast wiesz, kluczowe jest jak samo nasze jakby nastawienie. Jeżeli chcesz bowiem zmienić, chciałbyś lub chciałabyś zmienić postrzeganie tą sytuację, interesuje Cię przynajmniej spróbowanie takiego podejścia do życia, w którym postrzegasz to siebie za źródło, a życie za efekt, to nie ma żadnych specjalnych zabiegów koniecznych do wykonania, żeby to zacząć wdrażać. Jedyne, czego potrzebujesz, to po prostu zdecydować, dec wewnątrz siebie postrzegać ten temat inaczej, właśnie w taki sposób. Czyli, wiesz, to tak jakby wiąże się z co najmniej dwoma krokami, gdzie jednym z tych kroków będzie, jeżeli, jeżeli zaczynamy to wdrażać, to tą odwrotną postawę, to jednym z tych kroków będzie zaprzestać być efektem, czy innymi słowy zaprzestać postrzegać siebie jako efekt. Zaprzestać postrzegać życie jako przyczynę. Zaprzestać w ogóle zerwać z tą jakby łącznością, z tą zależnością, że jesteśmy zależni od okoliczności. Czyli cokolwiek będzie się w naszym życiu działo, nie postrzegajmy już tego, że, że jako determinant, jak mamy się czuć, jak mamy siebie oceniać, jak mamy się wartościować. Tylko postrzegajmy to jako taką falę wtórną. W cudzysłowie, w przenośni. Tego, co jest w nas samych, jakie mamy nastawienie, jak się czujemy, jak my się czujemy, czyli od tego zacząć. Rozumiesz, co mam na myśli? Zerwać z tym. I e, drugim krokiem, który też e, jest bardzo przydatny, jeżeli chcemy podjąć taką postawę do życia, jest e, krok, w którym decydujemy się świadomie korzystać z tego modelu. No bo wiesz... Jeżeli obieramy model, w którym to my stajemy się źródłem, przyczyną naszej rzeczywistości, kształtujemy tą rzeczywistość, to tak jakby posadzić nas za kierownicą, no nie? Już nie jesteśmy tak naprawdę więzieni boską taksówką czy taksówką przeznaczenia, <śmiech> tylko sami siadamy za starami. Może jeszcze nie umiemy, nie potrafimy tak super jeździć, może jesteśmy początkujący, stawiamy pierwsze kroki, ale wiesz, tak czy owak, jeżeli przebudziliśmy się z własnej woli na miejscu kierowcy, to już rozpościera przed nami sensowne możliwości. Możemy zacząć coś działać w tym kierunku, żeby samemu, świadomie, intencjonalnie wdrażać pewne hmm, postawy. Czyli na przykład sam na myśli wdrażać pewne postawy. Na przykład starać się, żebyśmy się jak najczęściej, jak najlepiej czuli. Łatwo powiedzieć, wiesz, ale jednym ze sposobów dosyć dostępnym jest dawać jak najwięcej uwagi do tego, co lubisz robić, co kochasz, co, co Cię pasjonuje, emocjonuje, daje Ci entuzjazm, rozgrzewa, rozpala. Dawać, dawać jak najwięcej uwagi do tego, co jest w Twoim odczuciu piękne, co wzbudza w Tobie uczucia, co wzbudza w Tobie emocje. I tym żyć, I wiesz, na jak największą skalę. Tylko jest to możliwe dla Ciebie w praktyce, w Twojej codzienności. A wiesz, zwykle jest możliwe, żeby to poszerzyć, żeby czerpać z tego na maksa, gdyż zwykle, jeżeli zakładając, że kierowaliśmy się do tej pory tym konwencjonalnym postrzeganiem życia, w którym to życie jest przyczyną, a my jesteśmy efektem, my jesteśmy kształtowani przez życie, to, to zwykle nie dbaliśmy o to specjalnie, no bo po co, żeby na maksa się jakoś specjalnie, wiesz, angażować w nasze pasje i tak dalej. Oczywiście mogliśmy to robić, ale um, nie przyświecała nam do tego taka motywacja, że, że od tego zależy nie tylko nasze samopoczucie, czy my na przykład będziemy się angażować w pasje, ale od tego też zależy cała nasza przyszłość, bo właśnie to rozpościera przed nami ten nowy model postrzegania życia. Że czym bardziej, czym lepiej będę się czuł, tym moja rzeczywistość będzie lepsza. Tym moja rzeczywistość będzie bardziej harmonizowała z tym, co jest we mnie. Tak jakbym był dyrygentem. Tak jakbym ja był wytyczną dla tej rzeczywistości. Wiesz, nakręcam się, angażuję w pasję, no to mi przychodzi więcej tego. Więcej tego, co jest z tym styczne. na zasadzie podobne, przyciąga podobne. To nie musi, wiesz, przychodzić dosłownie coś z okręgu tej pasji. Czyli na przykład, jeżeli pasjonuje mnie motoryzacja i się bardzo wkręca, i angażuję w tą pasję, to nie musi być tak, że będę, że jedynym rezultatem tego mojego zaangażowania będzie to, że będę otrzymywał więcej, więcej, więcej, więcej rzeczy podsycających tą konkretną pasję. Ale to będzie działać w szerszym ujęciu, w takim ujęciu, że będę dostawał jak najwięcej rzeczy, które będą podsycać stan, który wywołuje we mnie angażowanie się w pasję. O to chodzi. Językiem Wszechświata bowiem są emocje, uczucia. Nic innego. Tak proste z jednej strony, a tak ambitne z drugiej. Uczucia, czyli jeżeli poprzez zaangażowanie w moją pasję czuję się szczęśliwy, czuję się spełniony, Czuję się usatysfakcjonowany, naenergetyzowany i tak dalej, i tym podobnym mógłbym to będę, tak jakby mówiąc, w przenośnik przyciągać więcej takich rzeczy, które, jakich dowolnych, dowolnych rzeczy, czyli nie tylko, niekoniecznie związanych tylko i wyłącznie z motoryzacją, ale dowolnych rzeczy, dowolnych stymulantów, które będą wywoływały we mnie podobny efekt, czyli właśnie wspomnianą. Satysfakcję, odczucie spełnienia, naenergetyzowania, szczęścia. Hmm. Taki model. I. Wie, więc, więc myślę, że rozumiesz ten e, najogólniej zarysowany schemat. I. Hmm. Stąd mamy teraz powrót do tego tratu, że, że świat syła okoliczności, ale to ty nadajesz im znaczenie, A dlaczego ten cytat jest ważny? Hm. On bowiem jest świetnym przypominaczem. Też wspominałem wcześniej, że kiedy obierasz taką postawę do życia, w której to ty zasiadasz za jego sterami tak jakby, to wówczas um, warto. Okazuje się, że w praktyce Warto, warto przypominać sobie, odświeżać o tym, jaką decydujesz się tą postawę mieć względem życia. To nie jest jednorazowe, nie powinno być jednorazowe. Gdyż jeżeli raz zdecydujesz, to potem są dosyć wysokie szanse, niestety, że y, siłą nawyku zaczniesz zbaczać z kursu i, i wiesz, z automatu postępować tak, jak latami. Było to by znane postępowanie. Czyli wiesz, i tak prawdopodobnie będzie na początku, jeżeli to jest dla Ciebie nowość. Mimo wszystko, mimo tej decyzji, zmiany, postrzegania, może tak być, że na początku zaistnieje taka potrzeba ciągłego przypominania sobie jak ten że wiesz, zwłaszcza jak stanie się coś dyskomfortowego w Twoim życiu, to, to przypominać sobie, że to ja nie powinienem czy nie powinnam pozwalać temu, nie opłaca mi się pozwalać temu mieć na mnie wpływ. Oczywiście z drugiej strony nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy bezduszni i tak dalej, ale przynajmniej mamy pewny zasięg wpływu na samych siebie, że nie potrzebujemy się tak bardzo zaangażować na maksa z automatu. Cokolwiek jak tam się dzieje w naszym życiu, nie potrzebujemy się na maksa. Zwykle, zwykle mamy możliwość gdzieś tam w którymś momencie powiedzieć: Stop, zadać sobie pytanie, ile ja chcę tak naprawdę to czuwać, i wiedzieć ciągle, mieć z tyłu głowy tą informację, że to się liczy, wiesz, wszystko tak jakby na przyszłość, czyli jeżeli będę się angażować, będę się na przykład czymś zniechęcać, coś mi tam nie pójdzie. Coś mi się nie uda powiedzmy i będę się zniechęcać tymi frustrować, i drażnić, i irytować, denerwować, no to warto mieć z tyłu głowy, przypominać sobie non stop, przypominać sobie, że to moje zaangażowanie w zdenerwowanie, złość, frustrację, irytację to też jest paliwo, które analogicznie będzie przyciągało, faktycznie też gra rolę, będzie przyciągało wszelakie stymulanty, które dadzą mi ten sam efekt, czyli cokolwiek, co da mi więcej irytacji, więcej zdenerwowania, więcej odczucia zawodu, żalu, smutku, rozgoryczenia. Nazwij jak chcesz. Hm. Więc jeżeli ja to wiem i wiem jednocześnie z drugiej strony, że robotem nie jestem, ale znowu wracam mój umysł, z gra tego ping-ponga, no do tego, że mimo wszystko, co się zaangażuję, to jest paliwo dla mojego życia, dla mojego jutra, no to mogę przynajmniej się postarać ograniczyć moje zaangażowanie w cokolwiek, co oceniam jako niepożądane dla mnie, czego nie chciałbym wybierać, żeby wypełniało moje przyszłe dni. Mogę przynajmniej starać się to ograniczać. No więc to już będzie robiło istotną różnicę, gdyż prawdopodobnie wcześniej w ogóle tego nie robiłem. Tylko po prostu brałem wszystko jak leci. A jeżeli... Yy, jesteś wrażliwą osobą, no to wtedy to branie wszystkiego, jak leci, to już w ogóle jest zwielokrotnione, no nie? Ha. Ten cytat Nila Walsha przypomina, jest świetnym przypominaczem, że co prawda otrzymujemy z zewnątrz rzeczy, które wydają się na pierwszy rzut oka dziać same z siebie, które wydają się na pierwszy rzut oka czynnikami niezależnymi, to jednak z drugiej strony nie jesteśmy absolutnie zmuszeni, żeby reagować na te rzeczy, i to jeszcze w jakiś automatyczny, z góry przesądzony, czy uwarunkowany na przykład stereotypami sposób. Czyli na przykład większość, powiedzmy tak ogólnie, większość ludzi wokół, bardzo by się sfrustrowała czymś, co nas właśnie spotkało, czy bardzo by, powiedzmy, imina zrzedła, czy cokolwiek, czy, czy zniechęciłoby ich to. To nie znaczy z automatu, że my musimy koniecznie zareagować tak samo. Absolutnie nie. Reakcja leży w naszej emocji, ale jeżeli nie spojrzymy w tamtą stronę, w stronę tej reakcji, nie zajmiemy się tym, nie położymy na tym łapy, że tak powiem, <laughs> no to reakcja stanie się sama, Co się stanie. Nasz umysł to przejmie podświadomy. Gdyż mamy tą pomoc w życiu, sporą, sporych rozmiarów, że wiele rzeczy w nas dzieje się nawykowo, automatycznie, samoczynnie. Żebyśmy nie potrzebowali ten wszystkim dzień za dniem zawalać sobie głowy. To wiele rzeczy dzieje się samo, przez się. No to wiesz, już słyszę to Twoje pytanie, czy będę potrzebować, zajmować się non-stop jednak, non-stop pieczę trzymać, nad nowymi reakcjami, żeby były poprawne, bardziej mi sprzyjające, cokolwiek się w moim życiu zdarzy. Nie, nie trzeba, żeby trzymać na tym non-stop pieczę. W początkowym okresie, jeżeli obierasz nową postawę w życiu, to prawdopodobnie Istnieje jak najbardziej potrzeba, żeby jak najczęściej mieć nad tym pieczę, bo to jest nowy nawyk. Zaczynasz wprowadzać nowy nawyk, budować go. Odwracać kolejny pokoleń, czyli odwracać po prostu przyzwyczajenia lat dotychczasowych. Więc na początku na pewno jest potrzeba, żeby jak najczęściej dawać uwagę tym własnym reakcjom, mieć, wiesz, to kontrolować i tak dalej. To tak jak, wiesz, Przyjmuje się kogoś do pracy i masz ten okres próbny i na początku, wiesz, jest dana osoba wiesz wspierana bardzo, bardzo się jej patrzy na ręce i tak dalej, w sensie takim, że się jej pomaga, nie że, nie, że ze stresem kontroluje, nadzoruje, tylko że po prostu wiadomo to jest, że to jest nowy, nowy teren, nowe doświadczenie i trzeba się wdrożyć, więc mamy ten okres do wdrożenia się. I ten okres wdrożenia wymaga więcej nadzoru, oczywiście. Nie puszcza się samopas takiego pracownika, no bo to jest bez sensu, bardzo nierozsądne, bardzo nielogiczne. Trzeba to nadzorować, żeby, żeby ten pracownik się wdrożył poprawnie i tak dalej. Więc tak samo tu analogicznie poniekąd jest, że potrzebujesz sam sama siebie nadzorować przez jakiś czas. Aż jaki, no nie ma żadnej zasady. Samodzielnie możesz odczuć z biegiem czasu, jak to będzie przychodzić tobie łatwo, trudno, hmm. Jak często odpowiednie reakcje będą się włączać, jak często będziesz w istocie pamiętać o tym, żeby nie ulegać na maksa reakcjom, które Tobie nie sprzyjają. I wtedy samodzielnie odpowiesz sobie, czy potrzebujesz tak często mieć nad tym pieczę nadal, czy nie? nie. Nie ma, wiesz, za długiego okresu. Każdy jest właściwy tyle, ile trzeba, żeby nowy nawyk się wypracował. Nieważne, ile to zajmie. Nieważne ile to zajmie, niech to nawet zajmie lata, obojętne, ale efekt jaki uzyskujesz poprzez to jest najważniejszy. To się liczy, efekt, bo w efekcie wtedy stajesz w tej samej pozycji, w której jesteś, jeżeli, w której być może jesteś dzisiaj, czyli w nawyku. Po prostu w nawyku, czyli w czymś co może dziać się samo, czemu nie potrzebujesz, czego nie potrzebujesz kontrolować w ogóle lub prawie w ogóle, nawyk wejdzie w krew, jak to się mówi. Tyle, że wówczas różnica będzie polegać na tym, że to, co weszło Ci w krew, Tobie sprzyja. Hmm. I ten cytat Nila Walsha jest właśnie takim jednym z przypominaczy, które delikatnie, acz skutecznie szturchają Cię, potrafią Ciebie szturchać od czasu do czasu i przypominać sobie, że o, cokolwiek się dzieje w życiu, to nie ulegaj złudzeniu. Chociaż jest to bardzo realistyczne i autentyczne, ale jednak złudzenie, że musisz zareagować w odpowiedni sposób. Nie ulegaj złudzeniu. Tak naprawdę to wszystkie okoliczności w życiu, które są wokół ciebie są przezroczyste. Nie są dobre, nie są złe. Są nijakie. Dopiero w Tobie odbywa się proces nadawania im znaczenia. I ten proces, jak już wspomniałem, może przebiegać samoczynnie, podświadomie, a może przebiegać z rozmysłem, celowo, intencjonalnie, w pożądanym, wyznaczonym przez Ciebie kierunku. Tak często, tak długo i tak konsekwentnie, aż to też będzie się w końcu dziać nawykowo samo przez się podświadomie. Ale co jest istotne w tym wszystkim bardzo, bardzo, to to, że tak czy owak, to nadawanie znaczenia temu, co Cię w życiu spotyka, odbywa się w Tobie. Bez względu na to, ile osób wokół, jak reaguje, co myśli o czymś, co myśli na dany temat, co wypada, co nie wypada i tak dalej tak dalej, to Ty decydujesz, nawet jeżeli bezmyślnie przejmiesz, czy celowo, obojętnie, zechcesz współdzielić to, jak inni postrzegają dany temat, to nadal jest Twoja decyzja, dopóki Ty nie podejmiesz decyzji, nic nie zaistnieje. Hmm. Z marszu, kopiowanie, wklejanie, współdzielenie, postępowanie tak jak inni wokół postępują jest, wydaje się, skrótem w życiu, ale tak naprawdę sprawia, że pomijamy tą możliwość wspaniałą decydowania samodzielnego. A czy naprawdę możemy ufać ludziom z zewnątrz, innym ludziom po prostu? w kompetentny osąd, co jest dobre, co nie? Czy Może inaczej, czy uważamy, że jesteśmy jednym z wielu? Po prostu ni nic takiego. Nie jestem nikim istotnym. W ogóle jestem nikim. Jestem po prostu jednym z wielu. Jestem tak bardzo nikim i nijakim, że mogę spokojnie kierować się tym, czym mnóstwo osób wokół. Wiesz, mi to różnicy nie zrobi. Nie ma we mnie żadnej indywidualności. Nie ma żadnego ja. To jest tylko ściema. Po prostu mam inne imię, ale tak naprawdę to wymień sobie imię na jakiekolwiek chcesz, nazwisko, PESEL. Jeżeli tak siebie postrzegasz, no to nie ma problemu. Natomiast, jeżeli dopatrujesz się w sobie indywidualności, jeżeli sądzisz, że jednak jesteś kimś, nie musisz być celebrytą czy celebrytką, żeby być kimś, ale że jesteś jedyny czy jedyna w swoim rodzaju, i imię to ściema, jeżeli masz na imię Tomek. Tomków jest wiele na tym świecie, ale Ty jesteś tylko jeden. I to imię to jest ściema w drugim kierunku, ściema iluzoryczna, że jest wiele Tomków tak naprawdę. Jesteś tylko Ty. Jeden egzemplarz niepowtarzalny na całej planecie. Choćby tam istniały jakieś sobowtóry Ciebie, to jednak. Osobowościowo, pod kątem charakteru, pod wszelakim kątem predyspozycji i tak dalej, jesteś tylko i aż ty niepowtarzalny, niepowtarzalna. Hmm. A jeżeli tak jest, to można z tego wyciągnąć wniosek, dalszy krok, pójść do przodu, że skoro jestem niepowtarzalny czy niepowtarzalna, to znaczy prawdopodobnie, że mogę myśleć we własny sposób. A właściwie nawet może, że powinienem, czy powinna myśleć we własny sposób, bo mam własny umysł, własny to nie jest umysł. Mój umysł nie jest umysłem sąsiada, kolegi, kolegów z klasy, wszystkich wokół, nawet doświadczonych, bez względu jak bardzo doświadczonych osób wokół. Ich umysły są inne, mogą być wspólne mianowniki, ale tak naprawdę mam sam możliwość decydowania, ile tak naprawdę będę hołdować sobie, a ile innym. Czyli innymi słowy, ile docenię, w jakim stopniu docenię siebie, w jakim stopniu będę doceniać sam siebie, sam, wiesz, dam uwagę samemu sobie, samej sobie, w jakim stopniu uznam, że jestem niepowtarzalnością, że jestem jedyny czy jedyna, w jakim stopniu. Czym większym, tym bardziej będę pozwalał sobie na myślenie samodzielne. Oczywiście posłucham, czy przyjmę do wiadomości, co inni o czymś myślą, jak inni postrzegają dany temat, gdyż warto mieć punkt referencyjny. Może się w nim znaleźć coś inspirującego. Warto. Ale kto będzie decydował, czy coś mnie inspiruje, czy nie? Kto ma się wczuć w siebie, żeby to odkryć w ogóle? Czy coś mnie inspiruje, czy nie? Czy coś wewnątrz mnie mówi mi, że to jest moja droga, to jest właściwe? Kto ma decydować w ogóle o nawyku, czy coś jest właściwe, czy nie dla mnie? Kto wie lepiej? A skąd wiedzieć, co jest właściwe dla ciebie? Doświadczenie to jedno, ale wczucie się w siebie to drugie. Na przykład pasji nie można nikomu wmówić. Potrzebujesz wczuć się w siebie. Samodzielnie, żeby odkryć, co jest Twoją pasją, a co nie. Sąsiad nie powie za Ciebie, nie odpowie za Ciebie, czy kolega, koleżanka, czy przyjaciół, przyjaciółka nawet, nie odpowiedzą za Ciebie na pytanie, co Cię naprawdę porusza, czy nie. Mówisz, oczywiście mogą Cię obserwować i starać się wyciągać wnioski, ale to można łatwo grać. Można grać różne rzeczy w życiu i na przykład sprawiać wrażenie, że coś Cię kręci. Podczas kiedy tak naprawdę najchętniej, to wiesz... Rzucił czy rzuciłabyś to wszystko? Ha. Oczywiście, ale tak naprawdę wiarygodnej odpowiedzi, kompetentnej, możesz udzielić tylko jaszczy. Czy coś ciebie kręci, czy coś ciebie porusza w ten właśnie sposób? Tylko jaszczy możesz odpowiedzieć na przykład na pytanie, co jest Twoją pasją, co ma szansę w ogóle nią być. Czy jaki kierunek gdzieś Ciebie wzywa, woła, tak poetycko brzmi, ale to jak najbardziej da się odczuć. Nie tylko o pasję chodzi, o cokolwiek, jakiekolwiek zdanie w życiu na jakikolwiek temat. Wczuwasz się w siebie, jeżeli zaczynasz praktykować wczuwanie się w siebie. Gdyż tak wiele osób tego nie robi po prostu. Z automatu, po prostu kopiując, wklejając, wiadomo, bo tak, to, to jest to nawykowe działanie. To, to działanie tradycyjne, że tak powiem. To, do którego przywykliśmy, więc nie ma się co dziwić, że tak możemy postępować z natury, że nie zastanawiamy się, co my o tym myślimy, tylko tak naprawdę wiesz. Wiesz, kiedyś, kiedyś ktoś z... opowiedział mi w takiej metaforze, która dosyć przemawia, <grych> może przemawiać wizualnie, czy, czy, czy do wyobraźni. Metafora polegająca na tym, że, że tak naprawdę każdy z nas nigdy nie śpi sam. tylko tak naprawdę śpisz ze swoimi rodzicami, dziadkami, pradziadkami i tak dalej na swój sposób. Nie, brzmi zbyt dobrze ta, ta metafora czy wizualizacja, ale coś w tym jest. O co chodzi, że śpisz, śpisz z dziadkami, czy inaczej, że może, może taka lżejsza forma tej samej wizualizacji, że tak naprawdę gdzieś tam twoi rodzice, dziadkowie i tak dalej są żywi wiecznie w tobie i nie chodzi o wspomnienia, tylko chodzi o tak naprawdę o proste tak w i wklej, o to czego cię nauczyli, o to co Samodzielnie, bezwiednie kopiowałeś, kopiowałeś, przejmowałeś, przejmowałeś w życiu właśnie dlatego, wiesz, po postawie tych twoich rodziców, dziadków i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego dziadków? Nawet, wiesz, można powiedzieć, nie znałem swoich dziadków, albo bardzo mało czasu spędzałem z własnymi dziadkami, ale oni spędzali może dużo czasu z twoimi rodzicami, więc w nich jest sporo tego, co odziedziczyli po nich, poglądy, nawyki, sposoby reakcji, reagowania, oceniania, interpretacji różnych rzeczy w życiu. Jeżeli nie bierzesz tego na siebie, w sensie, że jeżeli dana osoba nie, nie, nie wykształca w sobie nawyku, żeby samodzielnie decydować, wsłuchiwać się w siebie i tak dalej, tylko bierze po prostu coś z zewnątrz, no to to przechodzi, ciągle przechodzi, jest otwarty kranik i to przechodzi gdzieś z góry jak wodospad z pokolenia na pokolenie. Widzimy wokół, wszędzie. Prosty przykład, chociaż taki nieco przyziemny, to sposób wyrażania się, używane zwroty. Masz niby język polski, chociaż różne osoby w różny sposób wydają się w tym języku, to jednak wiesz, możesz posłuchać, y, możesz posłuchać i zdać sobie sprawę, że wśród tych osób bardzo wiele, bardzo często w ogóle możesz zaobserwować ten sam sposób wypowiedzi, tą samą manierę. Tą samą manierę. O, ja na przykład wiesz, oglądałem taki niedawno przykład z życia, o, oglądałem niedawno taki tutorial tak zwany, czyli instrukcje gdzieś tam na YouTubie, jak coś tam zrobić, jakaś taka komputerowa, techniczna kwestia. Ktoś tłumaczył, jak coś tam robić i to było komputerowe, wiesz? I, i ten chłopak, który to tłumaczył, tłumaczył to takim e, tonem, taką manierą, która jakbym nie słuchał tego, co on mówi, tylko, tylko z samego sposobu, na przykład nie znałbym języka polskiego, więc nie rozumiałbym, o czym on mówi, ale słyszałbym, jak to mówi, jak wypowiada, w jaki sposób wypowiada zdania, jak artykułuje, akcentuje i tak dalej, to do złudzenia, jak bym słuchał na przykład skrytu wiadomości w radiu. Do złudzenia. Ten sam styl wypowiedzi. Jeżeli dużo oglądasz YouTube'a różne rzeczy, być może znasz ten motyw, że różne osoby, bezwiednie, bezwiednie, nawet mogą być, prawdopodobnie nie są tego świadome, po prostu kopiują, klejają, ktoś dużo czegoś ogląda, później sam nagrywa i, i robi to, nie dając temu uwagi, po prostu leci z automatu to, wiesz, ma dane, umysł bierze, jeżeli, u, wiesz, umysł działa tak, haha, chcesz coś z tym zrobić? Nie, no to zrobię to sam. Sam zdecyduję, w jaki sposób masz nagrywać coś tam, czy coś, jak, na bazie czego to zdecyduję, na bazie dotychczasowych danych, jakie posiadam na ten temat, czyli wiem, że oglądałeś, czy oglądałeś jakieś tam filmiki na YouTubie, okej, okay, wiem, wiem, w jaki sposób wypowiadali się, wypowiadali się ich autorzy, Wiem jak to wyglądało i tak, no to spokój, skopiuję, od razu zlecam wiesz, i jedziesz tak samo, nagrywasz, i nawet o tym nie wiesz, a tak naprawdę kopiujesz, wklejasz, automatycznie, gdzieś tam podświadomie, y, gdzieś tam samo przez się, pod maską ma miejsce ten mechanizm, kopiujesz się i wkleja. Jakże inaczej może to wyglądać, jeżeli jednak nie dasz swojemu umysłowi decydować samemu, tylko a. Chcę zdecydować sam, chcę zdecydować sam, chcę jednak jak najwięcej rzeczy, o jak największej ilości rzeczy zdecydować samodzielnie. Bo niekoniecznie to, czego doświadczam wokół jest najlepsze. A nawet jeśli było najlepsze, to wiesz, no co, wiesz, biorąc pod uwagę, że nie jestem jednym z wielu, tylko jestem indywidualnością, to właściwie mogę zdecydować indywidualnie, mogę mieć indywidualny system wartości i odczuwania. I to, co jest najlepsze dla innych, niekoniecznie będzie najlepsze dla mnie, jeżeli zapytam sam siebie, jak to czuję. Zapytać, pytać, pytać samego siebie, samą siebie. Wynikać w siebie nawykowo każdego dnia, jak najczęściej, wnikać i decydować. I wiesz, więc wracamy do tego cytatu znowu. <śmiech> Zerknę, nagrywać, nagrywać. Cytat. Świat syła okoliczności, ale to Ty nadajesz im znaczenie. <śmiech> Przypominać sobie, że to od Ciebie zależy, jaki wpływ, czy będą miały na Ciebie jakieś tam rzeczy, ile w ogóle uwagi przyłożysz do czegoś. Najłatwiej wiesz, wyjść od tego, że, że nie jesteśmy zobligowani zwykle, nie jesteśmy zmuszeni w praktyce, żeby dawać czemuś uwagę, tylko dlatego, że to jest w naszym życiu, w naszej przestrzeni. Więc od tego mogę sobie łatwo, zwy, zwykle jest możliwym, dosyć łatwo stwierdzić, co, co jest dobrym paliwem. Pamiętasz, wcześniej opowiadałem, co jest złym paliwem. Co jest sprzyjającym paliwem dla ciebie, co jest niesprzyjającym paliwem. Wiadomo, no, jak nie wiadomo jeszcze, no to zapytaj siebie, jak się czujesz z czymś. Określ. Jeżeli wychodzi jakieś uczucia, wiesz, no, nawet już nie wnikajmy w szczegóły. Jak już określisz, jak się czujesz z czymś, to zadaj sobie pytanie następne. Czy to uczucie jest uczuciem, które chciałbym, którego chciałbym. Chciałabym doświadczać więcej w tym życiu. Nie chodzi o zdarzenia, chodzi o uczucia. Coś mnie sfrustrowało. okej, okay, dobra. Stoję przed perspektywą reakcji, angażowania się w to, wkręcania w frustrację. Mogę sobie zacząć zadawać pytania. Czy jak się czuję, to pierwsze pytanie, no okej, okay, czy, czy co czuję? Czuję frustrację, czuję frustrację. I następne pytanie, czy chcę więcej frustracji w moim życiu? Czy, czy chciałbym, chciałabym doświadczać więcej frustracji? Jak towary na półkach w markecie? Chodzisz po markecie wybierasz. Niektórzy to nazywają katalogiem wszechświata, ale możesz to porównać do prostego marketu. Ale chodzisz i wybierasz samodzielnie pomiędzy tymi półkami regałami i masz tą frustrację na półce. Czy chcę więcej frustracji, skoro jedno pudełko samo spadło, tak jakby Wszechświat chciał, <śmiech> żebym trochę tego dostał czy dostała? No dobra, zaśliznęło mi się. Okej. Okay. Wpadł do koszyka, nie chcę mi się wyjmować. Albo nie mogę już tego wyjąć, bo się przykleiło. <śm> no, okej, okay, dobra, jedno pudełko frustracji mam w tym koszyku. Czy chcę więcej, bo na półce leży więcej? Może nawet nie widzę, ale wiesz, może to jest jakaś taka przyszłość, pewnie tak. Zmyślna, gdzie market, zarząd marketu obserwuje. Czy oprogramowanie, sztuczna inteligencja, jakkolwiek, obserwuje... Moje czy twoje, twoje wybory, co bierzesz z półki, zauważysz, że, że zainteresowałeś, czy zainteresowałaś się frustracją, no to wiesz, podświetli na przykład reklamę na następne półki z frustracjami. Albo wręcz sam Ci dorzuci do kosza jakąś promocję, czy podarunek. No to dobrze zeznamy z, z reklam na Facebooku czy coś które tak jakoś dziwnie podejrzalnie są podobne do tego, co piszemy na tym Messengerze, na przykład, który należy do Facebooka. Zacznę pisać posty na fejsie o butach sportowych, bo się wybieram w góry, jakieś górskie buty czy coś, a może na Messengerze, nawet na Messengerze, no, niewyobrażalne, ale tak, nawet na Messengerze znajomym piszę o butach, czy znają jakieś dobre, bo chcę wyjechać we wrześniu, czy w październiku jeszcze się załapać do Zakopca i co? I nagle mi się reklamy o butach na fejsie. No, Znikąd? I tak samo tutaj, ta frustracja, ale wiesz, o ile reklamy na fejsie, no. Kit. Nie, nie decydujesz o tym tak dobitnie, totalnie w sensie, jak już się pojawią, no to one mogą się dalej pojawiać. O ja, wiesz, i, i nie można nacisnąć temu stop. Nie jest to takie proste, bo to jakieś algorytm, gdzieś tam coś tam. Który, o, które nie zależą od Ciebie, ktoś inny ma na tym łapę? O tyle ta metaforyczna, przenośna frustracja w markecie. Hm. Zależy od Ciebie. Wpadł jeden karton? Dobra. Może nie da się albo zbyt dużo zachodu, żeby wyrzucić metaforycznie karton, który wpadł nam do koszyka. ześliznął się. Jeden. Okej, okay. dobra, mogę to zaakceptować, ale nie muszę brać następnych. Prawda? Nie musisz. Nie musisz. Zamiast brać następne, tak jak to, wiesz, do tej pory, bo odruchowo po prostu co spadło, to ściągasz tam, jak odkurzysz ręką, to możesz sobie zadać pytanie, czy to mi sprzyja? Czy właściwie chcę mieć to? to? Czy to jest to, co chcę zabrać do domu, do siebie? Czym chcę żyć? Te kartony frustracji, czy to jest to? Czy może są jakieś inne, które bardziej mnie interesują, wiesz? Pasja, miłość, szczęście, radość, wdzięczność, ekscytacja ukojenie, takie kartoniki, pochodzi ci, wiesz, no to dobra, wpadła ta frustracja, okej. Okay. Co robię? Jak najprędzej przychodzę, wracam do siebie sam, specjalnie, z własnej woli i kieruję się z wózeczkiem w stronę regałów z miłością, na przykład. Z przyjaznością, z czymś, co, co jest do mnie dobre, co, co wywołuje uśmiech w mojej twarzy, co wywołuje uśmiech w moim duchu. Coś takiego. Hmm. To jest właśnie to w praktyce, co może powodować ta myśl przekazana nam przez Nila Warsa, że świat zsyła, co prawda, <grych> okoliczności, ale to Ty nadajesz im znaczenie. Hmm. I co? Czyżbym parami decydował się? Nie pamiętam, czy to były dwa faktycznie, a może trzy cytaty poprzednie, ale mniejsze. <grych> czy, czy zrobię dzisiaj tylko tyle. zobaczymy. Co mamy dalej? Nic, to jeszcze w tym samym duchu, bo tak jak mówiłem, niektóre cytaty, jest po kilka cytatów ilustrujących ten sam koncept, mamy coś podobnego. Coś, co idzie tak. Nic nie jest złem, ani dobrem samoprześci. Nic nie jest złem, ani dobrem się. Tylko myśl nasza Czyni to i owo takim. Brzmi znajomo? Szekspir. <śmiech> nie będę komentował, bo myślę, że już na ten temat więcej, już opowiedziałem wystarczająco. Także, hm, wiesz, mamy od innej strony trochę starszej. Shakespeare. Prosto też, bardzo jasno, kolorownie. Może nie tak przemawiające jak Nio, ale jednak też dobre przypomnienie. Hm, ale jak wolisz już coś świeższego niż takie retro tego, to wiesz... Bierzesz nila. <głos> Dobra. Dalej patrzę w notatki. Ważne przypomnienie a propos wszelakich obaw. Hmm. Czyli jednej z możliwych reakcji. Już możesz się domyślać, że raczej nie sprzyjających tobie. Zaangażowanie w obawy. Zmartwienia. Hmm. I to idzie tak. Wiem, wiem, że żadna... Ja jeszcze raz próbuję to. Lepiej przeżywać. Staram się to jak najlepiej akcentować żeby oddać ducha myśli gdzie wiem, że żadna negatywna myśl nie urzeczywistni się o ile nie zareaguję na nią emocjonalnie i w duchu nie uznam jej za fakt czy jeszcze raz um, wiem, że żadna negatywna myśl się nie urzeczywistni o ile nie zareagują na nią emocjonalnie. I w duchu nie uznam jej za fakt. Z zasady nie pozwalam, by sugerowano mi jakiekolwiek obawy. Tu mamy znowu już cytat Josepha Murphy'ego, autora Potęgi Podświadomości. Swoją drogą, również dosyć inspirująca książka, napisana dłuższy czas temu, ale co ciekawe, do dnia dzisiejszego odświeżana, odnawiana, coś w niej takiego jest, że ją się ciągle znajduje na półkach w księgarniach. Odświeżone wersje, nawet w audiobooku. I z tego czasu, wiesz, jak wyszła jedna z takich odświeżonych wersji na polskim rynku, to zdecydowałem się, wiesz, z nią zapoznać i nagrać szeroki, dedykowany rozdział Molium. <grym> Ewidentnie. Potęga Podświadomości po raz drugi. Po raz drugi dlatego, że kiedyś, kiedyś, kiedyś nagrywałem o niej już. Dlatego, że po raz pierwszy z Potęgą Podświadomości zetknąłem się lata, lata temu. I było mi miło sobie to odświeżyć. Tym bardziej, że tam były smaczki dla mola książkowego, jakim jestem ja. Czy Ty jesteś molem książkowym? Smaczki polegające na tym, że to nowe wydanie w Polsce Teraz, jak mówię te słowa, to już nie jest takie nowe, trochę upłynęło wody. Ale tam wówczas, tamto wydanie, nowe, było wzbogacone, poza tym, że odświeżono tekst, to było wzbogacone o niepublikowane dotąd jakieś tam notatki, zapiski, czy artykuły poboczne autora, Coś, czego nie można było znaleźć wcześniej, nigdzie indziej. Więc taka jakby poszerzona wersja. Hmm. Autor z zagrobu! Ha, ha. Niesamowite. Ale ja się bardzo cieszę. Nie wnikam, jak oni to zrobili. Ale bardzo się cieszę, że taka odświeżona wersja potęgi Podświadomości się pojawiła. Jeżeli Cię interesuje, to też jest książka na ten sam temat, tak naprawdę. Może Cię ciekawi o czym? No to właśnie o tym, o tym, o czym rozmawiam cały czas dzisiaj. Opowiadam. To właśnie ten pogląd czy postawa życiowa polegająca na odwróceniu paradygmatu, że teraz to Ty jesteś źródłem i przyczyną. O tym jest potęga podświadomości Josepha Murphy'ego. Joseph Murphy innymi słowy jest jednym z tych autorów czołowych, którzy bardzo, bardzo, bardzo zgłębiają temat. Jeżeli temat jest dla Ciebie interesujący do zgłębienia, to właśnie są nazwiska, po które warto sięgnąć. Joseph Murphy nie tylko napisał potęgę podświadomości Ronda Byrne i inni jeszcze gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. Dygresja. Koniec. Dygresja. <laughs> Więc... Hmm. Mamy ten cytat, że który akurat bardzo do mnie przemawia. Że, wiesz, dlaczego do mnie przemawia? Bo jak wiesz, pojawiają się jakieś obawy, czy, czy negatywne myśli, jakiekolwiek, to wiesz, y, część przynajmniej takich myśli może wywoływać właśnie wręcz strach gdzieś tam podskórny, lęk. Um, I zaczynasz się wówczas martwić. Jest taki idiom angielski. Meet the trouble halfway. Jeżeli interesujesz się angielskim. Czyli, czyli martwić się na zapas. No ale wiesz, no, taki model bardzo często jest chyba widoczny pośród nas. polegający na tym, że jak pojawia się coś, co, jakaś potencjalna obawa i tak dalej, no to wchodzimy w to wnikamy z automatu i, i zaczynamy się obawiać. Może martwić, zamartwiać w skrajnych przypadkach. Um, a gdzieś tam podskórnie nierzadko też bać, jakiś może się pojawiać lęk, stąd co, hmm. co zrobić, co w ogóle mam do wyboru, czy mam wybór. Tak, masz wybór, jak, jak często bardzo, o ile nie zawsze, wybór masz, podjąć własną reakcję, znowu możesz stanąć pomiędzy okolicznością, czyli tą przyczyną czegoś, tam, tą obawą, coś co wywołuje, chce raczej wywołać czy wywoływać w Tobie obawy. Stajesz, stanąć możesz pomiędzy tym czymś, a Twoją na to reakcją. Hm. I możesz znowu zadać sobie to samo pytanie. Takim samym schematem, jakim wcześniej opisywałem, więc nie będę go powtarzał. A może powtórzyć? Czyli co czuję? Obawę, lęk, strach. Hm. Czy to mi sprzyja? Czy chcę tego więcej w życiu? Nie. No to co? Odłożyć. No dobra, ale wiesz, no, łatwo powiedzieć, no, ale znowu się pojawia ten fakt, że nie jesteśmy robotami. No jak? No to jest personalna kwestia, dotyka mnie. Jak się mam tym nie martwić, jeżeli to dotyczy czegoś tam, powiedzmy, ważnego w moim życiu? Jak się mam tym nie martwić, no? Wiesz, hmm. Przynajmniej do pewnego stopnia okazuje się, że może pomagać ta myśl Murfiego. Mi bardzo pomaga. Może i tobie. Hmm. Gdzie on dosłownie przypomina że żadna negatywna myśl nie zaistnieje. On to, on to mówi i wypowiada w takim tonie oczywistej pewności, w takiej cementowej, betonowej pewności, którą warto przywoływać do siebie każdego dnia. że On mówi, że wiem, wiem, że żadna negatywna myśl nie urzeczywistni się w moim życiu, nie dojdzie do głosu dopóki nie dam jej, czy o ile nie dam jej, moich własnych emocji. Nie uznam jej, czy nie uznam jej za oczywisty fakt w duchu. Czyli innymi słowy, nie uznam z automatu, że to musi mnie teraz dołować, musi, musi mnie denerwować, rozstrajać, odbierać mój komfort, musi, musi, musi. A to Ci okazuje, że nie. On mówi, że wiem. On to jakby dostrzegał. Ten cytat cały do, dotyczy tej zależności, czyli paliwo. Okoliczność, czyli ta, to w tym przypadku źródło obaw, jak mówiłem, przychodzi do Ciebie jako kartka czysta. I to Ty malujesz tą kartkę na dane barwy. Na jakie barwy ją pomalujesz zależy od Ciebie. Ile dasz temu uwagi, żeby ten proces miał miejsce świadomie, celowo, zgodnie z Twoimi pragnieniami, to już Twoja kwestia. Hmm. Ale na to wskazuje między wierszami moim zdaniem myśl Josepha Murphy'ego, że jeżeli on tak mówi, to jeszcze mówi z pewnością, że wiem, że żadna negatywna myśl nie urzeczywistni się. O ile nie zacznę jej nasycać własnymi emocjami, czy nie uznam jej za coś obiektywnego, o, oczywistego w duchu. Dlaczego, czy jak może to pomagać, być może się już domyślasz, gdyż jest to, gdyż można się w tych słowach dopatrzyć spokojnie pokrzepienia, Pokrzepienia w pewności, pokrzepienia w, w, w tym takim life-changing postrzeganiu życia, czyli takim odmieniającym rzeczywistość, postrzeganiu życia, postrzeganiu polegającym na tym, że to, że coś się pojawia w moim życiu, nie zmusza mnie do tego, czy, czy inaczej, to, że coś nieprzyjemnego się pojawia w moim życiu, nie zmusza mnie do tego, żebym czuł się analogicznie. Mogę zdecydować. Obaw pewnie jest mnóstwo całe. wiesz, potencjalnych. Różni ludzie um, dają uwagę tym obawom w różnym stopniu. Są jakieś nawet skrajne przypadki. Pamiętam taki film, był kiedyś, przygodowy, młodzieżowy, tytuł Wyspa Nim. Jodie Foster tam grała świetnie swoją drogą. Ona grała postać, która bała się wychodzić z domu. Miała w ogóle poważny, poważny wyczyn, wyzwanie, żeby listonoszowi otworzyć, komuś tam, jakiemuś dostarczycielowi drzwi, bo musiałaby wyjść poza próg. To jest w ogóle, pff, wiesz, hardcore i jak najbardziej możliwy. No ale skrajność, skrajność, skrajnością. Ale wiesz, tych obaw jest mnóstwo i wiesz, te obawy, na, nawet jak nie popadasz w taką skrajność jak ta postać z filmu, to obawy nadal, wszystkie, nawet jak masz mało obaw w życiu, to wszystkie obawy łączy ten sam wspólny mianownik. One nie istnieją. W sensie, to, czego dotyczy, jeszcze nie istnieje. To jest właśnie to martwicie na zapas. Tak, jakbym był jasnowidzem, tak jakbym miał pewność, że coś się stanie. A z obawami zwykle jest tak, że pewności nie ma. Obawy na tym polegają, Jak mam pewność, to już się nie obawiam, no nie? Chodzę do i tak dalej. Ale jak nie jestem czegoś pewien, to mam, mogę mieć obawy. Mogę mieć jakiś stres, mogę mieć jakiś dyskomfort, strach, lęk. Hm. Ale jest ten wspólny mianownik, że to właściwie nie wiadomo. Już to tak kiedyś, taki przykład znowu z życia, kiedyś. kiedyś tam, taki pocztówka z przeszłości. Jestem na jakimś egzaminie, takim bardziej zbiorowym, podsumowującym, dobra, przeszłem ten egzamin, w sensie przeszłem, że mam za sobą ten, tą godzinkę czy dwie z komisją egzaminacyjną, ale to tak działało, że oni nie mówili, nie mówili od razu. Czy się zdało, czy nie, już o ocenie konkretnej nie wspominając. Dopiero ten werdykt otrzymało się tam następnego dnia, czy, czy co najmniej kilka dni później. Tak to działało. I, I wiesz, ja ten egzamin zdawałem w innym mieście niż mieszkałem, więc ok, po tych dwóch godzinach to też było zimową porą. Po wiesz, ciemno, prędzej wracam po ciemku do domu, wiesz, i, i wracam z, wiesz, z takim jakby wewnętrznym jakby mi coś spokój zabrało, wiesz? I, I ja tego spokoju nie zaznam. Wtedy tak się czułem, że ja tego spokoju nie zaznam, dopóki nie otrzymam oficjalnej, wiesz, <śmiech> oceny, oficjalnego werdyktu. Hmm. I wiesz, i pojawia się takie pytanie, no i jak ja teraz będę żyć, nie? <śmiech> no znam czy nie znam, ale jak ja tego nie wiem, to jak będę teraz żyć? Jak ja przeżyję tam noc? Jak przeżyję następny dzień? Czy te kilka dni, ile tam trzeba czekać? A... Jest ten stres, a czy tak musi być? Teraz, Joseph Murphy odwołuje się właśnie do tego mechanizmu, o którym tak wiele opowiadam. Czyli, że masz paliwo, emocje to paliwo. Jeżeli, jeżeli angażujesz się w strach, lęk, zmartwianie się, obawy, stres, no to co się dzieje? Pewnie już wiesz, dobrze, ale lubię to powtarzać. Stymuluje to mechanizm, który odpowiada za to, żeby do twojego życia przyszło więcej stymulantów, stresu, strachu, lęku, obaw, zmartwień. Proste. Może to sprawi, że nie zdasz tego egzaminu. A może zdasz, ale to się jakoś tam w inny sposób zamanifestuje. To tak też może być jak najbardziej, więc to nie musi być tak, że dasz egzamin i ooo. Wiesz, co nie. No tak jak mówiłem, to nie są ważne w tym mechanizmie konkretne rzeczy, słowa czy przedmioty. Ważne są uczucia, nieważne co je wywołuje, ważne są jakie to są uczucia. Więc jeżeli ja teraz wiem, że, że raczej lęk, takie uczucia jak lęk, strach, stres, obawy, coś takiego nie da mi w życiu czegoś, czego ja chcę, czego ja pożądam, co jest mi na rękę, to mogę w to nie wchodzić. Mogę po prostu postarać się przynajmniej. Okej, okay, robotem nie jestem, ale mogę przynajmniej się postarać do jakiegoś stopnia zredukować. Prawda? Mogę. Zwykle to jest możliwe. Hm. I właśnie, jeżeli się tak starasz redukować przynajmniej ten dyskomfort, jaki odczuwasz, kiedy pojawia się jakaś obawa w Twoim życiu, to wówczas może bardzo okazać się, czy okazywać pomocnym ta myśl Josepha Murphy'ego, ta pewność w jego wypowiedzi. Wiem, że żadna negatywna myśl nie urzeczywistni się w moim życiu. O ile nie będę reagował na nią emocjonalnie i nie uznam jej za fakt dokonany, czy rzecz oczywistą, w duchu, wewnątrz siebie. Hm. Wiem. Po prostu to wiem. Dla niego musiało być to tak silne i oczywiste, że on nie mówił o prawdopodobieństwie. On mówił po prostu, że coś się nie stanie. Skrajność, nieskrajność, ale może pomagać. Może działać jako świetny inspirator, że tak powiem, motywator. Wiem, że żadna negatywna myśl, tu czytaj w tym przypadku obawa, nie urzeczywistni się w moim życiu, o ile nie dam temu reakcji emocjonalnej. Tyle, że nie warto do tego podchodzić w taki sposób, że jeżeli mimo Twoich starań coś się jednak zdarzy, to wiesz, powiesz, że to było na nic, powiesz, że to było na nic, czy coś. Nie warto w ten sposób do tego podchodzić, bo wiesz, to, to jest prosty zresztą sposób na weryfikację, na ile wiarygodne jest. Co jest ważniejsze znowu? Okoliczność czy Ty? Jeżeli masz taką postawę, że wiesz, Wiesz, że żadna negatywna myśl się nie urzeczywistni, że nie dasz jej emocji. I nagle coś się urzeczywistnia negatywnego. I pozwalasz sobie na taką reakcję typu, to wszystko bójda <śmiech> nie działa. No to co robisz tak naprawdę? Co się stało? Wpadłeś, wpadłaś niezauważalnie w te poprzednie kolejny nawyku. Tam gdzie to życie kształtuje Ciebie, warunkuje Ciebie, nie Ty warunkujesz życie. Stało się coś potencjalnie przykrego? No to pozwalasz sobie, żeby odcisnęło to na Tobie piętno, pełną parą, pełną mocą. Jesz jeszcze z takim dodatkowym ciężarem zawodu i rozczarowania, czy może nawet rozgoryczenia. Ale widzisz to, że robisz to ze złego w ogóle punktu. Dzieje się tak dlatego, że jesteś w złym miejscu. Właśnie tam w tych kolejnach w tym rowie starszego nawyku. A jakby było, gdyby ta noga się nie ześliznęła, To by było tak, że jeżeli mimo wszystko cokolwiek się zdarzyło, to znowu, jeżeli mimo wszystko coś się tam zdarzyło, no to znowu. Wracasz sobie na przykład do Nila Łosza. Okoliczności. Świat syła okoliczności. Syła, owszem. Ale to ty nadajesz nim znaczenie. Czy musisz nadać tej okoliczności czy sytuacji znaczenie takie, że to w ogóle, że to jest dowód na to, że twoja postawa nie działa, nie będzie działać, czy to jest bójda i tak dalej? Czy musisz? Czy musisz nadawać znaczenie, a wiesz, no, nawet jeżeli odpowiesz sobie, nie musisz, no ale tak, to tak wygląda. A czy to jest ten, ten kierunek, w którym chcesz iść? Czy, czy w końcu w takim razie chcesz? Chcesz kształtować coś życie, czy nie? Bo wiesz, takie jedną nogę w tą, drugą nogę w tamtą, wiesz, krok do przodu, dwa kroki do tyłu, to lunatykowanie. Jeżeli chcesz konsekwentnie trzymać ster, to trzymasz ster, pojawia się wybój, to nie stajesz i nie rozpaczasz, tylko jedziesz dalej, nie przyjmujesz się, no okej, okay, dobra, pojawił się, trudno, ale to nie jest rzecz, której chcesz mieć więcej w swoim życiu, więc co robisz, nie dajesz jej emocji, dobra, pojawiła się, ale kit, nie dajesz, nie istnieje, nie matematu. Ty wybierasz, ty wybierasz. Jak odczujesz, czy co czujesz, czy jakie emocje, jaką uwagę, ile tej uwagi dasz danej rzeczy, która zdarzyła się w Twoim życiu, która Ci się właśnie przydarza, na przykład, Ty wybierasz. Hmm. Zerknijmy dalej w nazadki. Jeszcze w tym samym duchu Twój strach w domyśle nie zyskuje realizmu poza twą reakcją. Twój strach nie zyskuje realizmu poza twą reakcją. To jest cytat z Aloki Davida Smitha. Taka mniej znacznie znana osoba, w jakiejś audycji kiedyś tam anglojęzycznej słuchałem, wysłuchałem tych właśnie słów i sobie zapisałem. Twój strach nie zyskuje realizmu poza twą reakcją. To jest właśnie to. Zresztą istnieje wiele też takich cytatów, że strach w ogóle nie jest realny. Może ci nawet je przytoczę. Jeżeli nie mam, prawdopodobnie nie mam. W każdym razie to jest właśnie ten cytat, który wskazuje, że. który ma grać rolę, innymi słowy, aspiruje do tego, żeby grać rolę pomocnika dla ciebie. Odczuwasz strach, no to przytaczasz sobie taką myśl, że ten strach nie jest, nie zyskuje realizmu poza Twoją reakcją, czyli innymi słowy, ten strach będzie tak bardzo realny, ile reakcji sobie pozwolisz nań. Hmm. Oczywiście nieraz, czy nawet nierzadko może nie być łatwe odstawić te strachy, obawy na bok. Ale jeżeli chociaż częściowo, intencjonalnie zredukujesz twoje reakcje, dawanie im uwagi, to już sobie zrobisz dobrze. Hm. Inny cytat. Pamiętaj, że rozmyślając o przeszkodach, ograniczeniach i trudnościach, Działasz na swoją niekorzyść, gdyż zachęcasz swoją podświadomość, by reagowała zgodnie z Twymi myślami. Też Joseph Murphy z potęgi podświadomości. Pamiętaj, że rozmyślając o przeszkodach, ograniczeniach i trudnościach. Tak, czyli wiesz, no, tu już nawet nie mówi o strachu, o zamartwianiu się i tak dalej, ale ogólnie o dawaniu uwagi, po prostu o dawaniu uwagi, wiesz. Rozpamiętywanie tego, przemyśliwanie, myślenie na prawo, lewo, wiesz, roztrząsanie tego w umyśle, bo tutaj czasem jest taka, to takie ciekawe zjawisko występuje, takie złudzenie, że jak będziemy non stop to mijalić w umyśle, to to nam w jakiś tam sposób pomoże, ale zwykle, o ile nie zawsze, okazuje się, że nie pomaga. Jak dajemy sobie spokój, to po prostu zwycięczenia. A to wcale nie pomagało. Tylko wiesz, co więcej, w tym duchu tego, o czym mówimy dzisiaj, to może robić Tobie gorzej. Dokładając tego złego paliwa w cudzysłowie, mówię tego, nie, nie sprzyjającego Tobie do Twojego życia, do Ciebie, jako osoby, która je tworzy. Hmm, więc to jest taki przypominacz, żeby nawet, że nawet uwagi temu nie warto dawać po prostu. Jeżeli nie musisz, nie warto. Jeżeli nie musisz, nie warto. Jeżeli jesteś w stanie nie dawać temu uwagi, warto jak najbardziej skorzystać z tej możliwości. i Zająć się czymś, dać uwagę czemuś, co jest tego znacznie bardziej warte. Czy innymi słowy, zająć się produkcją dobrego paliwa. Ha. Tyle mogę zrobić. Nie wiem, czy jakaś obawa się spełni, czy nie. Ale mam wybór. Teraz, co będę robić, zanim się okaże, jak będzie, to mogę albo się zamartwiać, stresować, albo mogę... <laughs> Produkować dobre paliwa. Po prostu to, co robię w życiu najlepiej, czyli być najlepszą wersją siebie. Podążać tym traktem, który uznaję za dobry. Tak proste. I dobra. Mogą się zdarzać wyboje po drodze. Okej. Okay. Ale co ja odpowiem sobie na to pytanie? Czy to było. Co to, co, jak ja widziałem moje życie? Czy jako piękną podróż? Czy jako te nieszczęsne wyboje? Czy. czy Będę narzekać, że były te wyboje od czasu do czasu choćby tylko i na tym się skupię, czy, czy na tamtym wiesz, na, na czymś znacznie bardziej wartościowym, godnym, twórczym. Niektórzy nazywają to z tą szklanką <grych> do połowy pełną albo pustą. Ale te proporcje mogą być bardzo różne, i nawet jeżeli. Szklanka jest tylko, wiesz, odrobinę nienapełniona. To jest spośród nas wiele osób, które z natury ciągną do tego odrobinę braku. I na tym braku się koncentrują. Co jest nie tak? Co jest nie tak? Zamiast na to, co jest w porządku, co jest chlubne, co jest dobre, co jest pozytywne, wartościowe. Tego jest zwykle mnóstwo. A będzie więcej. Jeżeli nie jest jeszcze mnóstwo w Twoim życiu, no to produkuj to. Produkcja sprawi, że za jakiś czas będzie tego mnóstwo i zawsze będziesz miał, miała się do czego odwoływać, że obojętne, co się w życiu dzieje, mam mnóstwo, po prostu mam mnóstwo. A wiesz, można też jeszcze inaczej do tego podejść, mam siebie, ale to mam siebie działa wtedy, kiedy uważasz, że jesteś ekstra. <śmiech> Nie myśl z narcyzmem, ale kiedy dobrze o sobie myślisz, kiedy dobrze czujesz się we własnym towarzystwie, to wtedy masz zawsze, zawsze taki dodatkowy, bonusowy azyl. Jejku! Co tam? Obojęty co się dzieje. Mam, no wiesz, na zewnątrz mam siebie, jestem osobą, z którą najwięcej czasu spędzam w swoim życiu. I to jest świetna osoba! Albo generalnie bardzo ją lubię. I w ogóle mam do niej ciepłe uczucia i, i wiele rzeczy zrobiła by dobrego w życiu. I zawsze mogę się do tego odwoływać, zawsze mogę do tego wracać, bez względu na to, jak się tam toczą różne rzeczy, to się nie zmienia. Jestem kim jestem. Ja decyduję, ja to trzymam. I, I koncentruje się w myślach na tym, na czym chce, a nie na wszystkim, jak leci. I co wówczas? Jak to zmienia obraz? Jak to zmienia postać rzeczy? Więc masz kolejnego przypominacza po prostu, od Josepha Murphy'ego tym razem. Świetno, on w ogóle tak abstrahując, on ma w tej swojej potędze podświadomości wiele takich zgrabnych zdań, które bardzo dobitnie, prosto, jasno, tak jak Neil Walsh też. Ale u Josefa mam wrażenie znacznie jeszcze bardziej przystępniej. Jest wiele myśli świetnych, które się rewelacyjnie nadają na takie właśnie złote myśli, żeby sobie obkleić nimi cały mnie. <śmiech> Mieć po prostu pod ręką. Pod ręką. tak, które do Ciebie przemagają. Może się okazać, że będzie ich sporo. Książka jest z nimi napełniona, wypełniona po brzegi. Hmm. Dlatego ją gorąco polecam. Patrzę dalej. Hmm. Następny cytat w tym samym duchu. Myślę, że jeszcze mogę powiedzieć. Nadajemy realności temu, na co zwracamy uwagę. Neil Donald Walsh. Nadajemy realności temu, na co zwracamy uwagę. Czyli wiesz, kolejny krok po kroczku. Jesteśmy w tym samym temacie. I wiesz, i coraz bardziej drążymy ten temat i dochodzimy do tego, wiesz, coraz tak naprawdę przebywamy w tej sferze tego nowego modelu postrzegania życia, o którym opowiadałem też poprzednio i wiele opowiadam w różnych edycjach, tak abstrahując, ok. Ale opowiadałem poprzednio w tym cyklu o Złotych Myślach i nadal jesteśmy w tym, gdyż to jest kluczowa postawa, um, którą, która mi jest bardzo bliska i bardzo ją lubię. Stąd też te myśli są częstokroć z nią powiązane, i tu mamy wręcz taki krok dalszy. Poznajemy ją. Jeżeli to jest dla ciebie nową, no to poznajesz ją, poznajesz, wnikasz, poszerzasz. I co się okazuje, że <grywa> no, okazuje się wręcz, że to działa, tu masz w ogóle już taki przykład, że to działa na tak bardzo dobitną i dosłowną skalę, że nadajemy realności i temu na co zwracamy uwagę, czemu dajemy uwagę, tak, nawet Bashar też tak zwany, wspominałem go wcześniej w Molium, Bashar też o tym mówił, realności, że nadajemy... <grywa> czemu nadajemy realność, czy znaczy uwagę, to, to, to, no, czynimy to realnym już mi się plącze z tej ekscytacji. W każdym razie, wiesz, bo to, to jest ekscytujące, to jest niesamowite, to wiesz, to takie down the rabbit hole, czyli takie wiesz, w głąb króliczej nory, y, za Alicją, czy za królikiem, to, jak wolisz. I wiesz, i jesteśmy coraz głębiej i coraz widzimy, jak tam więcej jest tych ekscytujących rzeczy. Może Cię to dziwi? że to jest ekscytujące. Dla mnie jest to ekscytujące. Może zaczynasz też to odczuwać jako, jako entuzjazm. Dla mnie jest wiele w tym ekscytującego. To tak bardzo zmienia postać rzeczy. Jak wyglądałby świat? Zrób prosty eksperyment myślowy. Jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy kierowali się takim podejściem do życia? Że to oni je kreują, tworzą. Własnymi myślami, własnymi nastrojami, samopoczuciem, mentalnością, podtrzymywanymi w duchu poglądami. Skojarzeniami, oczywistościami, jakie oczywistości trzymasz w sobie, i tak dalej. Jak by wyglądał świat? Gdyby każdy człowiek w ten sposób podchodził do życia, ha? może się okazać, że dosyć bardzo interesujące wnioski mogą wyłaniać się z tego prostego eksperymentu myśleniowego. Hmm. Jestem przekonany, że świat byłby owie, ale o zgoła lepszy, dlatego że wiesz, co to robi. To co Marszył sprawia, że Ludzie zaczynają brać sprawy w swoje ręce, nie brać nastrojów dla klecą, że mam dzisiaj po prostu chandrę, tak mi się zdarzyły, i tak dalej, tylko coś z tym robić, że dopatrywać się, że ja mam kontrolę ja decyduję, ja decyduję, ja mogę decydować, to nie musi być tak, że muszę mieć handrę. mogę coś z tym robić, mogę przynajmniej się starać, a już samo staranie się poprawi sytuację, przynajmniej w pewnym stopniu, to już jest postęp. Bez tego starania się nie ma żadnego postępu, po prostu jest jak wiatr zawieje. A mogę przecież wziąć ster w swoje ręce, tą żaglówkę chwycić i płynąć w określonym kursie, ha? Jak wtedy będzie wyglądał świat, jeżeli wszystkie te żaglówki płyną, pływające do tej pory chaotycznie, zdarzające się i w ogóle wyglądające z góry schizofrenicznie na Google Maps, teraz będą wyglądały, jakby kierowała nim inteligentna ręka, ha? <śleszamy> to jest dopiero. I... Więc mamy, nadajemy realności temu na co zwracamy uwagę. Krok dalszy, dosłownie, że to co będzie realne, zależy po prostu od tego, czemu dajemy uwagę, czemu dajemy uwagę. Świat prezentuje nam bardzo obfity katalog możliwości. I możemy patrzeć na wszystkie z nich, na patrzeć i brać wszystko jak leci, tylko dlatego, że pojawiło się przed naszymi oczami, a możemy decydować, chcę to, to, to, tamto. Nie? Wiele osób zachowuje się tak, jak metaforyczny klient w restauracji, do którego przychodzi kelner i stawia bez pytania, bo mu się nie chce, wiesz, znaczy jest znużony brakiem uwagi ze strony klientów, więc po prostu kładzie przed klientem wszystko jak leci, każde dania czy klient jest tam wegetarianinem, czy weganinem, czy nie, po prostu ma na stole wszystko, i co robi? No nawet nie myśli o tym, bierze, je to wszystko po prostu. Bo, wiesz, a że restauracja jest bogata i ma duże menu, to te potrawy nie mieszczą się na stole, część z nich spada na podłogę, ale klient bierze, bo on to widzi, jest to w zasięgu jego wzroku, więc je też z podłogi, nie ma problemu. Wiesz, robi to nawykowo, jakby był czymś innym w ogóle zajęty i pochłonięty. Nie daje specjalnie uwagi temu, że tam nawykowo, nie, to dłonią sięga, nie, i wiosłuje do ust, nie, czy tam z podłogi, czy z, ze stołu <głos> w ogóle, wiesz. Co tam jeszcze, jakaś mucha wyląduje na talerzu, nie? no co tam, no jest w zasięgu, nie? Nie, nie, nie, nie przykładam myśli, że to jest mucha, bo po prostu no jest, no to, no to wiesz, wiosłuję ręką, biorę i nie myślę co tam, wiesz. To jest uogólniony z premedytacją przykład, ale wiesz, tak można by to na swój sposób porównać. Kiedy mamy dru z drugiej strony obrazek klienta, który przychodzi do restauracji, przychodzi kelner, który już chce, znowu znużony w ogóle, Wiesz, już, już po prostu wszystko wywalić na stół, bo wiadomo, że klient i tak słowa nie piśnie, a ty nagle mówisz, że poproszę kartę dań, albo jestem zainteresowany specjalnością dnia, i pierożki jeszcze, i to, to, to, nie, i wszystko wegańskie na przykład, i bez glutenu, i w ogóle, wiesz że jedziesz, ten kelner patrzy, e -e. Hmm. no ale z drugiej strony on się zaczyna cieszyć dlatego, że wreszcie, może faktycznie pracować, a nie po prostu robić to samo non stop, tylko wreszcie ma coś indywidualnego, jakieś rozmaicenie totalne i mam nadzieję Boże, żeby było więcej ludzi, takich klientów, takich konsumentów. I dostajesz kartę z tego klienta od razu z marszu. Nie. I jesz oczywiście na suto zostawionym, ale elegancko również jednocześnie stole z ładnymi sztućcami, delektujesz się tym, celebrujesz to, zachwycasz się i i jak wiesz, daje się temu ponieść. Każdy kęs jest błogi. I nawet jeżeli tobie też mucha na talerzu wyląduje. No to albo będzie chciała wylądować, to odgonić ją będzie. Może to szczęście, że się zdąży odgonić. Abstrahując od tego, że w bogatej restauracji nie powinno być muchny, nie? No ale weźmy tam, że. Cud się stało, nie? Mm. Odganiasz muchę, a jeżeli nie da się odgonić, no to kelner zauważy, bo on oczywiście zaczyna, zaczął przykładać do ciebie więcej uwagi, skoro jesteś takim ewenementem w ich restauracji. Zobacz tą muchę myśli, proszę się tym nie martwić, proszę się tym nie kłopotać, już wymieniam się już spieszę i tego. I dostajesz nowy, nowy zestaw, nie ma problemu po prostu, nie ma po co się frustrować nie? i w ogóle. Ale wiesz znowu, no wszystko zależy od twojej uwagi, no tak się ładnie stało, bo dałeś, czy dałaś temu uwagę. Byłeś sobą, byłaś na miejscu. Byłeś, byłaś świadomy, świadoma, jakby Eckhart to powiedział, Wziąłeś, wziąłeś sprawy w swoje ręce, a nie po prostu nawykowo, odrukową. Myślę, że tym dobitnym przykładem jeszcze bardziej uświadomiłem Tobie, co mam na myśli, jaką myśl przewodnią jestem do tym wszystkim stojącą w dzisiejszym, nie tylko dzisiejszym przekazie. Hmm. Patrzę. Dobra. A myślę, mam takie w ogóle pragnienie, żeby mniej więcej, ogólne, do którego mam luźne podejście, żeby mniej więcej te części tego cyklu specjalnego Złotych Myślach utrzymywać w podobnym przedziale czasowym. Przypuszczam, że poprzednio było jakieś półtora godziny, więc może tak zostawię, bo już podchodzi. Ale chyba tobie jeszcze coś przeczytam, że martwienie się jest chyba najbardziej szkodliwą formą działalności umysłowej. <grym> martwienie się jest chyba najbardziej szkodliwą formą działalności umysłowej. Jest działaniem jałowym, um, marnotrawstwo energii, umysłu, które dodatkowo wywiera w ciele szkodliwe reakcje biochemiczne, odpowiedzialne za niemal wszystkie schorzenia, od niestrawności do zawału, Neil Donald Walsh. I to też w sporej mierze faktycznie naukowe, obiektywne, dostępne powszechnie fakty, jaka jest częsta przyczyna wielu wielu chorób i tak dalej. właśnie stres itd. Chociażby. Ale do mnie nie przemówiło to z tymi chorobami, akurat do mnie, tylko do mnie przemówił ten taki, taki, taki uszczupliwy niemal, um, um, że fragment, że martwienie się, czy zamartwianie, czy jak to tam jest bodaj najbardziej szkodliwą formą działalności umysłowej. Czy jak to tam dokładnie szło? Patrzę, patrzę. Mm -hmm. Martwienie się jest chyba najbardziej szkodliwą formą działalności umysłowej. Tak. I wiesz, dlaczego to dla mnie działa, dlaczego mi się to podoba i mi to pomaga? Dlatego, że no, już to mi przypomina tak. Dobra, martwię się. Przypominam sobie to słowo, że martwienie się, Albo mi się wyświetlają na smartfonie, bo tak mam często, że mi się to złote mi się na smartfonie wyświetlają. To jest w ogóle ekstra, gdyż w praktyce pomaga bardzo, żeby pamiętać o tym. I wyświetla mi się, ja się a wyświetla mi się takie coś. Że martwienie się jest chyba najbardziej szkodliwą formą działalności umysłowej. I to wiesz, to tak jakby ktoś mi powiedział: Wiesz co, jak masz już myśleć, korzystać z własnego umysłu, nie, mózgu, czy jak to tam ująć, to weź, rób coś bardziej, wiesz, wartościowego, pożytecznego. Bo co będzie pożytecznego? No, czy w ogóle będzie coś pożytecznego, zmartwienia się? Do skicu. Ja, Jak już umiesz myśleć, to myśl wiesz o czymś wartościowym, żeby jakieś ładne plony dobre z tego wyszły. To można zrobić, jest do zrobienia. Nie musi być tak, że to będzie właśnie taka jałowa, mielonka czegoś. Właściwie dziwne, nie? To tak jakby do pieca wrzucać co? Kwiatki um, zamiast węgla? <śmiech> Jaki efekt, albo w ogóle kamienie, zwykłe kamienie, nie? Zapychać ten piec kamieniami. Wiadomo, co się stanie, że zamiast tego, żeby on po prostu działał. Żeby tam, wiesz, maszyna funkcjonowała. Hmm. No i co? Hmm. Strach to wybór. Inny cytat. Nie, nie mam zapisane w ogóle kogo, ale świetne słowo Właśnie, że strach to wybór. Kolejny świetny przypominacz, że um, jak odczuwasz strach, to nie jest tak, że musisz go odczuwać. Częstokroć, to znaczy właściwie zawsze, to co czujemy, to jest nasz wybór. Może nieświadomy, ale nasz. I możemy częstokroć przejąć kontrolę i zdecydować, czy chcemy ten wybór podejmować dalej, czy nie. Czy choćby zredukować. Proste słowa, trzy słowa, strach to wybór. Też potrafi pomagać, takie przypomnienie. Hmm. Cokolwiek robisz, nie kieruj się strachem, bo to cię zniszczy. Cytat z takiego filmu tu i teraz. Hmm. Nie kieruj się strachem, bo to Cię zniszczy. Tak, To jeszcze na koniec. Myślę, że ten cytat będzie na koniec dzisiaj. Cokolwiek robisz, nie kieruj się strachem, bo to Cię zniszczy. Tak, Kolejne takie wskazanie. Tam wiesz, Neil mówił o tych chorobach i tak dalej, ale tu masz bardziej um, dobitne i dosadne, um, że taka, taka wizja, perspektywa, że kierowanie się strachem, dawanie uwagi strachowi, wiesz, um, dokładanie do tego i tak dalej, emocji w ogóle, może bardzo, bardzo negatywnie wpłynąć, na, zarówno na Twoje życie, jak i przede wszystkim przede wszystkim na Ciebie do tego stopnia wręcz że coś kierowało autorem tego cytatu że wręcz użył tak dosadnego określenia że jeżeli będziesz dawać uwagę strachowi to to Cię po prostu zniszczy Przesada? hmm z tą myślą zostawiam Cię dzisiaj, na jakiś czas do następnego rozdziału molium w tym samym, albo i w innym temacie Hmm, czy to będzie kontynuacja tego odcinka, tego z z cyklu specjalnego Złotych Myśli? Prawdopodobnie tak. Czy jednak coś innego, bo wielokrotnie przychodzą mi inne też pomysły. Um, zobaczymy. W każdym razie, dzisiejszy rozdział 50. Wow. <śmiech> 50 Powinienem jakoś to uczcić. 50 rozdziałów. W każdym razie, to był drugi rozdział z tego specjalnego cyklu O Złotych Myślach. Dzisiaj też kawałeczek. Właśnie tak naprawdę po kawałeczku <śmiech> i wyjdzie z tego ciekawy cykl. Dzisiaj znowu tak naprawdę wyszło w praktyce, że w sporej mierze obracamy się w tych samych klimatach co poprzednio. I dobrze, gdyż jest to według mnie temat bardzo, bardzo warty uwagi, godny, ekscytujący. I, i potencjalnie inspirujący, mobilizujący i w ogóle i wiele jest cytatów, które się świetnie przydają do tego, które mogą praktyce pomagać Tobie w życiu być właśnie, pomagać Tobie, za, wiesz, pozostawać na tym dobrym torze, na kursie i tak więc tym samym dziękuję Tobie za uwagę dzisiaj, za, za Twój czas spędzony za mną w Moliu. życząc Tobie tradycyjnie przyjemnego dnia, poranka, wieczoru lub nocy. I dzisiaj wiersza nie będzie, gdyż nie przygotowałem. Zdecydowałem się po prostu skoncentrować ewidentnie na, ciągle, na ciągu dalszym, nawet cennego wstępu, wiesz, starałem się to wiesz, ograniczyć i tak dalej. Mam taką intencję, żeby ten cykl miał jak najmniejsze wstępy. Yeah! To, to nie jest rzadkością, że wstęp do audycji trwa godziny czasu, nie ma problemu, ale wiesz, z drugiej strony ja bym się cieszył, ja bym mnie ktoś tak rozpiaszczał, nie, że po raz pierwszy sięgam po audycję, odcinek 154 i mam w ogóle, wiesz. Detalicznie rozłożone przede mną, co to jest, czym to się je, gdzie jestem, no to się od razu mogę poczuć jak w domu nie jestem na obcym terenie, gdzie potrzebuję sam wyciągać wnioski, potrzebuję posłać kilku odcinków dopiero, żeby się mniej więcej zorientować, co to tak naprawdę jest. Albo szukać w archiwum mozolnym pierwszego, drugiego, trzeciego odcinka, gdzie autor prawdopodobnie wtedy tłumaczył lata temu o co chodzi. A tak nie, wszystko zawsze dostępne, niezależnie od tego, po który rozdział sięgasz, zawsze dostępne. Mi się to bardzo spodobało. Gdzieś tam zaczerpnąłem tą inspirację z anglojęzycznej audycji i robię to po swojemu, czy jak zwykle na moli skalę i dlatego te wstępy. Ale w cyklu specjalnym, dedykowanym złotym myślą, te wstępy mam intencję, przynajmniej, żeby były krótsze. Stąd wszystkiego dobrego. Dziękuję raz jeszcze i zapraszam do następnego rozdziału Mówił Thomas Lee.